słusznie może zauważyłeś, no bo to jednowymiarowo to ktoś może pomyśleć, że faktycznie, że to jest po prostu jedna cecha. Nie, to tylko po prostu chodzi mi o to, że ta charakterystyka tych postaci jest dosyć prosta, nie? I taka, której no już spodziewałem się po fantastycznej czwórce. Dlaczego? Dlatego też, wiesz, mi to nie przeszkadza. No to jest dobre aktorsko, też Ben Grimm no w tej roli tutaj jest aktor, którego ja świetnie kojarzę z The Bear, bo on tam gra Riciego. Mm -hmm.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 przedstawiające mnie paralele y, pomiędzy tymi filmami, y, ale ogólnie to działało, bo jednak przez to, że mamy cały czas tę rodzinę w centrum i y, przez to właśnie, co ty mówisz, że tutaj czuć, że oni cały czas działają wokół y, określonego planu, wokół y, określonego schematu i ja się zgadzam z tym, że w sumie to jest y, pewien paradoks, że y, te przyzwyczajenie nas do multiwersów i to, że widzimy, że to nie jest ziemia z MCU,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 i efekty specjalne tutaj dobrze wypadają bo yy, wiesz i yy, te walki i to jak szalabal się porusza i na przykład jak mamy yy, sceny walki później z Galaktusem jak yy, nie wiem pan fantastyczny yy, się wydłuża i tak dalej to naprawdę na ekranie kinowym wyglądało dobrze, a też umówmy się, to nie jest standard we współczesnym filmu. A ty widziałeś MCU. aferę na etapie zwiastunów? Ale afera odnośnie czego, że szalabal no, że wygląda dziwnie? postawił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 muzykę filmową mhm. i też, także tutaj jak zobaczyłem, że on odpowiada za ścieżkę dźwiękową to dla mnie to jest naprawdę spoko tutaj, tutaj się myślę dobrze wywiązał, stanął na wysokości zadania, a też ty wspomniałeś o tym kampie, mi się wydaje, że tutaj to, to też działa dlatego, że tu jest całkiem sympatyczny humor, że wiesz, to, to wszystko, co dostajemy w tym filmie, czyli właśnie, wiesz, te, te pewna doza naiwności, ten retrofuturyzm, te wartości rodzinne i skupienie na rodzinie, jest jeszcze mhm. podbite tym takim humorem, który...